Jest październik, ponad dwa lata temu. Najbardziej lubię takie kawiarenki, w których można napić się kawy od samego rana. Cieszę się, gdy trafiam tam na chwilę po otwarciu. W powietrzu unosi się zapach pierwszej parzonej kawy, a ja mogę jako pierwszy tego dnia wybrać sobie dowolne miejsce i delektować się chwilą. Czasami przyglądam się kelnerkom, które zajmują się ostatnimi przygotowaniami. Przynoszą serwetki albo ospale zamiatają chodniki przed wejściem. Tak, żeby wszystko było gotowe na codzienne przyjmowanie klientów. Całe poranne życie potrafi skupiać się wokół kawy. Wokół czarnego płynu, który nie tyle pozwala niektórym z nas rozpocząć dzień, ale także jest jego cichym przyjacielem, który z każdą kroplą chłonie w siebie jak najwięcej z naszych skrytych myśli. Uwielbiam być obserwatorem życia, obserwatorem wszystkich tych ludzi, którzy między innymi codziennie przewijają się przez kawiarniane cztery ściany.